Czasami, w takich chwilach jak ta teraz, nie relaksuje mnie nic innego jak takie proste czynności wykonywane w życiu. W sumie to, co nas otacza, co staje się drobniejszymi bądź większymi elementami naszego życia czynności, które musimy wykonywać, które chcemy wykonywać, które potrzebne są, żeby funkcjonować tak dookoła tego naszego całego istnienia. Tyle, że one najlepiej relaksują i najlepiej wyciszają wtedy, kiedy mamy czas na wszystko inne. Kiedy nie muszą być tylko i wyłącznie obowiązkiem, a mogą być właśnie taką drobną przyjemnością zwykłego, prostego trwania. Ale w braku czasu też można znaleźć moment właśnie na takie trwanie, na relaksowanie się zwykłymi czynnościami. Hipnotyzujący, migoczący, pomarańczowy kolor płomieni, żarzących się elementów drewna, węgla, to otulające nasze myśli i ciała ciepło, bijące z tego miejsca, z kotłowni na końcu świata. W której zawalany jestem starymi kartonami, w której mogę schować się nawet sam przed sobą i przed tymi rzeczami, które mnie ścigają. Ten fantastyczny, kojący dźwięk. Ciąg powietrza i strzelające z gorąco drwa. Wszyscy ekofanatycy nie znoszą mnie w tej chwili. Ale paliliśmy przyrodę od kiedy zeszliśmy do jaskini. Tak myślałem sobie ostatnio, że sytuacja, w której obcujemy z mikrofonem, sam na sam jest nietypową sytuacją. Jest to taki inny inny zapis naszych myśli. To nie są słowa spisane na papierze. Nie są to słowa wypowiedziane przez telefon do drugiej osoby. Bo tu już mamy świadomość istnienia tej drugiej osoby. jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami. Jak zawsze. Możemy być tylko innym obliczem nas, takim nieznanym dla szerszego grona. Może dlatego, że jest to taka strefa nieznana, strefa intymna, w której jesteśmy tylko my i nikt więcej sytuacja nie do odtworzenia gdy na horyzoncie pojawia się drugi człowiek i nie ma w tej sytuacji mowy o tym, że nie jesteśmy sobą to po prostu sytuacja indywidualnego trwania bez zagłębiania się w struktury Życie w społeczeństwie. Jesteśmy tylko my. Miejsce. Chwila. Sytuacja. Na pewno każdy z was miał kiedyś sytuację taką, w której usłyszał jakiś utwór muzyczny, obejrzał jakiś film, zobaczył jakiś piękny widok za oknem, w podróży i tej chwili towarzyszą pewne odczucia coś co powoduje że czujemy się dobrze gdy myślimy o tej muzyce, tym filmie tym obrazie tym miejscu które widzieliśmy to chcielibyśmy się z drugą osobą tym podzielić. I wydaje nam się, że ich odczucie może być podobne do naszego. A niekoniecznie tak jest. Nasze indywidualne bycie, istnienie, odbieranie rzeczywistości, przeżywanie tego wszystkiego, emocje, Myśli. Myśli, których nigdy nie uwalniamy w takiej czystej formie. Strumień świadomości. Bycie tu i teraz i bezpośrednie prezentowanie tego, co dzieje się wokół nas. Jest miło, jest ciepło, fantastyczny widok. Chociaż to wszystko jest takie brzydkie i obskurne. Ma swój urok tylko i wyłącznie dlatego, że jest dla mnie. Tylko i wyłącznie dla mnie. W Waszych głowach pojawiło się jako obraz, wyobrażenie czegoś przyjemnego. Czegoś, czego prawdopodobnie nie odbieralibyście w ten sam sposób, gdybyście siedzieli tutaj teraz obok mnie na drugim krześle. Ale kto wie, jakie byłoby Wasze odczucie Gdybyście usiedli tu sami Gdybyście mogli zebrać własne myśli Na chwilę zapomnieli o swoich zmartwieniach I spróbowali cieszyć się Zwykłym trwaniem Czego życzę sobie I wam wszystkim Na co dzień wam tego, co jest tak naprawdę trudne. Ale nie niewykonalne. I cieszę się, że w jakiś chociaż częściowy sposób mogłem się z wami tą myślą podzielić. Tą kroplą ze strumienia świadomości. Bo jest to już jakaś myśl przetworzona. Mimo wszystko, mimo to, że płynie prosto ode mnie, to jestem świadomy, że jeżeli tego słuchacie, to w jakiś sposób chcieliście tutaj dotrzeć, chociaż nie spodziewaliście się, jaka będzie treść dzisiejszego naszego spotkania.